Witam Was serdecznie. Mateusz Babrusz. Tamak Kowalik. Dzisiaj pokażemy rozwiązanie o nazwie JoeStandem. Joe tandem trochę się inaczej różni od pomocy zdalnej, ponieważ jeżeli chcemy komputerowi drugiemu pomagać przez pomoc zdalną, to ten komputer, któremu pomagamy, nie słyszy w ogóle czynności, jakie y, są wykonywane na komputerze pomagającego. No tak, A bo są na innym koncie tandemie, y, y, robione. Tak, tak. A w Joe tandemie można to wszystko zrobić za pomocą Joe'sa i za pomocą prostej czynności. I za pomocą prostej czynności. Ja pokażę, jak to należy robić połączę się z komputerem Tomka, a następnie będę mu pomagał. Dobrze, to w takim razie, żeby wejść do Menu Tandem Center, albo w ogóle są dwie opcje. Tandem Center i Tandem Direct. Tandem Center służy do tego, żeby, jeżeli nie jesteśmy w tej samej sieci, to żeby wygenerować ID z serwera firmy Freedom Scientific. A Tandem Direct służy ku temu, że jeżeli jesteśmy w jakiejś firmie i nie chcemy generować ID to możemy z tej samej sieci, z sieci lokalnej pomagać osobie, która potrzebuje tego. To ja może podam wymagania. Do pracy z mam oczywiście Musi być potrzebny Windows XP lub Vista lub Nowszy. Bardzo dobre połączenie z internetem, bo jeśli jest złe, to jest trochę wolno. No i oczywiście tyle. Tyle oczywiście. No i JOS 10. Jest potrzebne. No i JOS 10 lub wyższy. Można. Dobrze. To dosyć tego marudzenia. Przechodzimy do menu Josa, Naciskając Alt tap albo Insertiot. Ja wciskam alt tap. Alt tap, się silnik mocek. Alt tap, team talk. Alt tap, pierwsza, alt tap, audioreta a ter pierwsza. Alt tap, clangy się niklung. Alt tap, pultik alt tap, Miranda im. Alt tap, Rafał ci dakle nawias. Alt tap, JWS OK. Mamy tutaj Josa. I żeby pomóc Tomkowi, ja jako kontroler muszę dla niego wygenerować ID i on je musi wpisać w menu e, Utilities, Tandem Center, low Access. Natomiast jeżeli ja chcę wygenerować ID, jeżeli Tomek chce wygenerować mi ID, e, musi je wygenerować z menu e, Utilities, Tandem Center, get access to another computer. Dobrze. To ja się teraz połączę z komputerem Tomka. Aha. Jeszcze Tomek, nie powiedziałeś, że Tandem nie obsługuje syntezatorów SAPI-4. Są niekompatybilne. No tybie. tak, niestety. Jest tylko Eloquence, czyli wbudowany w JAWS, i jest jeszcze SAPI-5. No, jest Direct. Właśnie. Albo są. Jeszcze. Dobrze. Dobrze, to przechodzimy bez tego marudzenia już do menu Utilities, Tangent Center i GED żeby żebym ja jako kontroler podyktował Tomkowi ID Menutar Optios Utilities menu, Utility tandem Center Suclano. a -y. Czego. To teraz powiem. Jest to opcje allow access pierwszy od góry tylko get access. Get access a komputer. Enter Menudar. bar. Menudar. menu bar. a komputer dialog. Welcome to Tandem. To get access to another y o u net request a e 5 500 h e tandem center. Press h e status button. Get access button. W wolnym tłumaczeniu to oznacza, że witamy w usłudze Tandem jeżeli chcemy się połączyć z komputerem docelowym Musimy uzyskać jako kontrolerzy ID spotkania ze serwera Freedom Scientific Aha Jeżeli jest blokowany port 12000 mimo że jest znany to należy go odblokować swoim firewallu a jeżeli administrator go zablokował to należy go poprosić o to Dobra Bez żadnego marudzenia już Tak. cam, shift, tab, z wciskając spację Cancel Button N 502-kreton L294GS Tymczasem ja wchodzę sobie do Utilities Jaws Tandem Tandem Center I allow access to my computer, czyli pozwól na dostęp do mojego komputera Zezwól na dostęp do mojego komputera No I teraz mam pole edycji do wpisania ID, który mi teraz musi ID? podyktować Mateusz. E. 50. E. L. Mhm. Dwa. 9. Mhm. Dwa dziewięć. No. Cztery. Cztery. No. Jestem, Pusta. Yes. I naciskam Enter. JWS. JWS, tandem kontroler, musi ligać stacja Tomka. No i jestem połączony. I już uzyskaliśmy połączenie, e, połączenie, ja uzyskałem połączenie z komputerem Tomka. Dobra, to teraz może utwórzmy nowy folder na którejś z Tomka chodzę po prostu normalnie, Windows. Em. Um. Desktop, folder wie frisbie. Mój komputer 2 od 117. To nowe to item ten Mój komputer. Mój komputer. Folder wie frisbie. No stacja dyskietek 3.5. Folder wie frisbie. Stacja dysków DVD i Dokumenty udostępniane. Dysk lokalny C. Dysk lokalny. Folder wie Zero items. Ordowna Właściwości. Nowy submenu. N. Nowy. Folder F Folder Leading Menos Edit Nowy Folder Type tekst. Test Tyflo Podcast Test tyflo Tyflopodcasti. Test, no. I w tej chwili ja słyszę co, co Mateusz <laughs> robi. Co Mateusz robi. Na... I słyszę, że teraz utworzył mi się nowy folder tyflo podcasty Na partycji C. Test tyflo podcastu Na partycji C. I dobrze, tymczasem wejdźmy do mojego folderu. Wejdźmy do folderu Tomka. Folder Dipliskow. Zero To Zero Items kontekst właściwości. Nowy submenu. N. Folder F. E, Nowy dokument tekstowy. Autochotka, skrypt. Achlówka. Dokument tekstowy. Wina Media File. Dokument tekstowy. 500. Leandrmenus. Edit. Typen tekst. Test. Tiflo. Podcastu. Kropka. T, X, T. as tyf, lo podcastu. T, X, T. Dobra. Teraz tyf, podcastu. T, X, T, notatnik. Edit, i tekst. I Tomek pewnie słyszy, że otworzyliśmy. Otworzył mu się notatnik. Notatnik. Mm -hmm. I wpisujemy coś. Mam na. Imię. Mach. I okej, możemy tutaj normalnie zamknąć, Alt w 4. Notatnik dialog, tekst w pliku 100, to jest dla podcastu. I notatnik nas pytał, czy chcemy zapisać zmiany. Klikamy normalnie. Albo Enter, albo te. Ja żeby, żeby było szybciej. E, e, wciskam zatem te. Tyk. Test tych Llopodcastki. Folder DF test Dobra. Test tych I teraz zamknę to, zamknę to. Stox wersja pierwsza 51. Nagraj pliki Normalnie, zamknę to. A Tomek teraz zobaczy czy faktycznie się utworzył. Nowy folder test tych i plik. Test z podcastu. Starty, a nie. Mam I zobaczymy, czy się to nie otworzyło. Folder Dysk localny sto. Folder GFZBF. Test. Test. Test. Jest folder. Folder Test. Test. Test. Test. Test. Test. Test. Jest plik i widzicie, że tym samym sposobem na odległość można bez wywalania drugiego konta utworzyć e, plik, plik, jakikolwiek, pracujemy normalnie jak w Windowsie, dobrze, to żeby jeszcze Wam e, przybliżyć sytuację tandemową, otworzymy Mozilla Firefox i wpisujemy www.ons.pl albo jakąś inną stronę, dobra. To w takim razie otwieramy Mozilla Firefox. Ja e, otwieram. Mój komputer. Moje miejsca sieciowe. Microsoft Flight Simulator 2.0 Pro. Mozilla Firefox. Dobra. Enter. Otwiera się. 67%. strona startowa programu Mozilla Firefox, Mozilla Firefox WebVisum information, odbukton, to activate press ACBAR. Okej, okay, to jest okienka z WebVisum? Okej, okej, to w takim razie, nie, nie, to odcitujemy strony startowej, tylko Google.pl wciszemy. Skypy Tomek Odalik, nagraj muzyka. A zatem 0 PMDA. Audioreta AR13. Audioreta AR13. Trantal. JWS bo... Tyom. Adpisat Jam File for JWS Information. OK. Strona startowa programu Mozilla Firefox Mozilla Firefox. Adres Edit Condo. Zakładki. Dobrze, dobrze. Eee, w takim razie już mamy otwartą Mozilla Firefox. Przechodzimy więc normalnie do F6 do paska adresów, jakby się F6 lub Piset A I szybki F6 i wpisujemy ww.pl Adres editowo H W O O L 60% Gub Mozilla Firefox widzicie jakie to proste praca na odległość Tryb formularza nawet mi się wyłączył Proszę Państwa I to w łatwy sposób Można zrobić W bardzo łatwy sposób Widzicie jakie to proste A teraz Żeby Wam pokazać Ze strony Tomka Jak się Tomek ze mną łączy Możemy zakończyć tą sesję, wciskając insert alt t, aha, jeżeli ktoś nam faktycznie bruździ albo formatuje nam partycję, no to my nie wiemy co robić i tracimy kontrolę. I jest to to właśnie skrót, insert alt t, żeby zarówno kontrolujący komputer, jak i docelowy komputer zakończył sesję. Tak, to ja teraz nacisnę insert alt my... t. Zamknąłem Target Computer Closet. połączenie. Connection to Target Computer close. E, już zakończyliśmy połączenie z komputerem. E, I teraz pokażę Tomek schowek. E, na moim komputerze Coś utworzymy plik tekstowy. On to skopiuje i wklei do Tak, bo możemy coś kopiować między mm, komputerami, tylko z tego, co czytałem, może to być tylko tekst, nie mogą Pil to tak, być pliki. Tak, tylko tekst. E, Freedom Niestety. Scientific powiedział, że to może być tylko i wyłącznie tekst, nie mogą być to pliki. E, kopiowałem, słuchajcie, i normalnie wiecie, co się stało, internet mi się zawiesił, na chwilę padł i po prostu było an error was encountered on the first computer, czyli y, to komputerowi zgodzi jednak kopiowanie plików, bo no tandem no nie pozwala na to, bo pliki tekstowe są mniejsze i coś się syknęło po prostu z tego, dobra, no dobra to ja teraz y, w takim wejdę w menu utilities w Tomek. utilities i get access to a computer. I teraz ja podyktuję ja Matoszowi ID. A ja tymczasem proszę Państwa, wchodzę do menu utilities i allow access to another computer. To my computer. Menu bar. Options. Utilities. Menu. Utilities. Menu. Utilities. menu. Tandem, Enter. Tandem. Tandem. All Center. Submenu. Allowad systemy computer. Enter. Menu. Bar. Leawink menudar. All of access to dialog. Zapiszujemy ID od Tomka. Tomek mnie dyktuje. Enter. Cancel button. Tom. S. No i... Jestem. Tandem connection openet. Tandem connection opened. I Tomek jest u mnie na moim komputerze. Tak. Na I teraz mogę sobie na przykład wejść na pulpit. Windowsem. Desktop. Folder. Wiew. List. Wiew. Sklep. 30. tak. I mogę sobie... Y dobra, a teraz... Może coś skopiujemy. Najlepiej otworzyć sobie notatnik. Są tekst menu. Torne. Da, da. P. Programy domyślne. P. Programy submenu. Odbyw. A. A. I. A. Submenu. A. Akcesoria submenu. Narz N. Notatnik. Enter. Narzędzia systemowe submenu. Eee. Wordpad. N. Narzędzia systemowe. N. Narzędzie wycinania. N. Notatnik. Enter. Leavik Manus. Bez tytułu myślenik, notatnik. Edit. Ok. I piszemy coś. Coś sobie tam mogę napisać. To jest pas. Dobra, teraz przełączę się na mój komputer, ale nie, roz, nie będę się rozłączał, czyli insert tutaj alt tab. Insert alt tab. Mhm. Teraz tandem suspended. Teraz u mnie skopił, jest. Czyli tandem zawieszony. Mm -hmm. Teraz skopiuję sobie u mnie jakiś tekst do schowka. Dobra, skopiowałem tekst do schowka. Tam ten i przywróciłem kontra. No, I skopiowałem ten wznowiony. Tak. to jest test mam na imię Mateusz jest jest i się pięknie wkleiło proszę państwa Tak. naprawdę do tego podcastu to mnie zainspirowało proszę państwa nagranie Amerykanina Jose'a Tomajo, który to też był zdumiony i też w takim gosie miał kupę entuzjazmu tak mówił po angielsku także no, chciałam nagrać i też dla Polaków podcast i też pokazać yy, jak to działa, jak z tego korzystać a to działa troszeczkę jak to działa troszeczkę inaczej jak pulpit zdalny no bo mówię, no bo wywala użytkownika docelowego no pulpit zdalny trzeba ustawić tak zwane sesje konkurencyjne a to jest trochę roboty niestety a chciałem to już pokazać użytkownikom początkującym. No i wadą też tego jest to, że po prostu użytkownik, który ma wersję Josa, nie może być użytkownikiem kontrolującym, ale za to użytkownik, który ma wersję Josa, może być użytkownikiem docelowym. No, i, i to Aha. tyle w ramach tego tyflo podcastu. Mówili do Was Mateusz Bobrusz i Tomek Kowalik.